Na 100%. O życiu, o chrześcijaństwie. O życiu przy Chrystusie na 100%. Dziękuję Ci Boże, żeś mnie tak cudownie stworzył. Taki jest tytuł najnowszego trzeciego już odcinka podcastu pod tytułem Na 100%. Witam Was bardzo serdecznie. To znowu ja, Daniel. E, dziękuję bardzo za komenty do poprzednich odcinków. Dziękuję bardzo za dużą liczbę odwiedzień. Jak można zobaczyć na blogu, na dole jest licznik. Tam już jest ich e, około 500. Tak więc myślę, że jest to całkiem e, dobra e, średnia, jak na dwa odcinki dopiero. Dosyć duża jest też liczba ściągnięć odcinków. Jeszcze raz Wam za to bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że, że, że słucha Wam się bardzo dobrze tego podcastu. W dzisiejszym odcinku chciałbym porozmawiać z Wami na temat stworzenia. Na temat tego, co to znaczy uznać stworzenie na 100%. Nie będę dyskutował tutaj o kreacjonizmie, tudzież o teorii Darwina, ale punktu widzenia chrześcijanina chciałbym opisać nas jako stworzenia. Chciałbym też powiedzieć o tym, jak chrześcijanin powinien postrzegać siebie jako stworzenie jak z takim postrzeganiem siebie powinien iść przez życie. Oczywiście są to moje poglądy, oparte na mojej wierze. Jeżeli zgadzają się z jakimkolwiek kościołem, to fajnie. Jeżeli nie, no to trudno. W Piśmie Świętym możemy wyczytać wiele, wiele fragmentów na temat naszego stworzenia, na temat tego, kim jest człowiek. Ale przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę na to, co Bóg mówi do człowieka, jako do swojego stworzenia. Wyryłem cię na obu dłoniach. Tak mówi Bóg. Bóg mówi o tym, że kocha nas ponad wszystko. On sam przecież jest miłością. Jesteśmy stworzeniami, o których On nigdy nie zapomni. Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu? Tak, która kocha syna swego łona. A nawet gdyby ona zapomniała, ja nigdy nie zapomnę o tobie. Tak mówi Bóg o swoim stworzeniu, o człowieku, o nas. Jesteśmy ukochanymi dziećmi Boga. I za to w pierwszym rzędzie powinniśmy być wdzięczni. I chrześcijanin powinien uznać, że cały w całości jest stworzeniem Boga i że jest piękny. Tak więc, parafrazując troszkę to, Pierwsze zdanie, dziękuję Ci, Boże, żeś mnie tak cudownie stworzył, możemy powiedzieć, dziękuję Ci, Boże, żeś mnie tak cudownym stworzył. Wiem, to troszkę zakrawa na pychę, ale z drugiej strony, co odbiera nam prawo do powiedzenia czegoś takiego? Przecież naprawdę jesteśmy cudownymi stworzeniami. Cudownymi stworzeniami stworzonymi przez czystą miłość. Tak więc... Można łatwo odczytać, że jesteśmy do tej miłości powołani. Gdy przyjrzymy się temu, jak postrzegane jest stworzenie przez samych chrześcijan, to można znaleźć tam kilka dziur. Bo oczywiście, jak spojrzymy na nasze ciało, bo na tym chciałbym się skupić, na tym, jak postrzegamy samych siebie, no to wszystko jest ładnie, pięknie. Gdy spojrzymy na dłonie, służą one do pracy, e, dzięki nim... Możemy zarabiać na swoje utrzymanie. Dzięki nim możemy utrzymywać nasze rodziny. Możemy jakoś spełniać się w życiu. Ale to nie wszystko. Dzięki dłoniom możemy też wykonywać wiele innych zadań. Możemy tworzyć sztukę. Możemy tworzyć piękno. Możemy za pomocą naszych dłoni dążyć do Boga i Boga chwalić. I to jest piękne. No Nie da się temu zaprzeczyć, że jest to... Coś pięknego, że możemy tworzyć, że, że zostaliśmy do tego uzdolnieni przez naszego Stwórcę. Jeżeli spojrzymy na nasz umysł, na nasz mózg, na to, jak możemy go wykorzystywać, to też jest piękne. Możemy myśleć o Bogu, dzięki umysłowi możemy się do Niego modlić, możemy Go chwalić. Umysł możemy wykorzystywać do pracy. Tak więc jest to następne piękne narzędzie, które dał nam Bóg w procesie tworzenia. Dalej możemy spojrzeć na nasze stopy, na nasze nogi. Wspaniała sprawa, dzięki nim jesteśmy mobilni, możemy się przemieszczać. Dzięki nim możemy też wykonywać pracę. Dzięki nim możemy biegać, możemy podskakiwać. Czyli możemy wyrażać swoją radość, możemy uprawiać sporty. A przez to, że jesteśmy mobilni, możemy też chwalić Boga nie tylko w miejscu, w którym jesteśmy, ale wszędzie. Jeżeli spojrzymy dalej, no Bóg stworzył nam też resztę ciała. Stworzył nam korpus, w którym mieści się serce, czyli doskonała inżynieryjna robota. Robota, której nie da się przecenić. To serce płoczył nas krew, dzięki niemu możemy żyć. Wspaniały dowód na to, że stworzenie jest piękne. I w tym sercu po pozostałych organach, które mieszczą się w naszej klatce kościowej, możemy chwalić Boga, bo możemy oddychać, możemy się zachwycać tym, jak mądry jest Bóg, tworząc nas. Obojętnie, czy spojrzymy na to od strony teorii Darwina, czy od strony kreacjonizmu, jest to po prostu piękne i dzięki temu możemy wychwalać Boga za to, że tak cudownie nas stworzył. Ale to nie wszystko. Bóg stworzył o wiele więcej niż tylko naszą głowę, nasze ręce, nogi i nasz korpus. Bóg stworzył też coś, co daje nam możliwość wyrażenia siebie przez seksualność. Stworzył nasze organy płciowe. I tutaj pojawia się mały problem, ponieważ jak jesteśmy w stanie wyobrazić sobie, że możemy chwalić Boga za ręce i za nogi i za korpus i za głowę, to już chwalenie za organy płciowe jest, hmm, no, takie troszkę gdzieś odsunięte na bok. Dlaczego? Dlatego, że to się wiąże z naszą seksualnością, to się wiąże z y, uprawianiem seksu, a tutaj już Boga chcielibyśmy widzieć może trochę mniej. A przecież to dziwne. Spójrzmy na to najzwyczajniej na świecie, i na następny dar, który dał nam Bóg. Na coś, co jest piękne. Już nie chodzi mi tutaj o względy estetyczne, bo to różnie może być postrzegane i tutaj nie będę na nic naciskał, ale to, że mamy organy płciowe, to, że mamy, jeżeli chodzi o mężczyzn, penisa, czy jeżeli chodzi o kobietę pokwę, waginę, to też jest wspaniała sprawa. Wiem, no troszeczkę trudno się tutaj e, pogodzić z tym, że mówiąc o Bogu, można użyć słowa penis lub wagina. Tutaj mógłbym polecić Wam księdza Knoca i jego książki, ale nie tylko, dużo innych autorów jest, na pewno są autorzy też protestanccy, którzy o tym piszą, nie tylko księża katolicy i nie tylko małżeństwa katolickie, na pewno jest też dużo książek, które powstały na łonie innych kościołów, tudzież wolnych chrześcijan na ten temat. Jedyne, na co chcę zwrócić uwagę, to to, że penis, że pochwa, wagina, że te wszystkie części są stworzone też przez Boga, też są piękne i w nich też, za ich pomocą w jakiś tam sposób, możemy też wyrażać uwielbienie Boga. Oczywiście no, rozumiem, że jest to trudne, bo jak mówimy o głowie, czy o organach wewnętrznych, tak, możemy się cieszyć, że Bóg tak cudownie to stworzył, już jak powiemy w przypadku na przykład kobiet piersi, no to już tutaj mówienie o Bogu i o stworzeniu w aspekcie piersi już jest troszkę kłopotliwe, trochę wstydliwe, a jeżeli chodzi już o penisa czy o waginę, no to to jest już po prostu obraza samego Boga, żeby takie coś wiązać. A nie, właśnie, że nie. To są następne rzeczy, które Bóg, którymi Bóg nas obdarował. On obdarował nas naszą seksualnością i ona jest pięknym stworzeniem w nas. No i jest następna rzecz. Też dotyczy to w pewnym sensie tego zniesławionego penisa i waginy, ale też o, dotyczy to naszej fizyczności w tym takim stricte aspekcie, czyli, czyli naszej fizjologii. Przecież jeszcze jak można ugryźć to zagadnienie od strony stworzenia, jeżeli chodzi o penisa, o waginę, to jeżeli już pomyślimy o wydalaniu z naszego organizmu, obojętnie którą drogą, no to to już jest obrzydliwe. Dla, nawet dla chrześcijanina jest to temat taki fuj i w ogóle nie mówmy o tym. A przecież nawet w takim wypadku nadal jesteśmy stworzeniami Boga i nadal mamy prawo cieszyć się z tego, że On to tak wszystko cudownie zaprojektował to dzięki niemu nasz organizm może się oczyszczać, dzięki niemu y, to wszystko tak cudownie działa. Dlaczego nie akceptować tego jako stworzenia, jako coś pięknego? To jest w nas, to jest część naszego ciała i jest to piękne, nie da się ukryć. No ale przechodzimy do takiego aspektu, który jest dosyć kłopotliwy też dla wielu chrześcijan, czyli seksualność, czy przez seks. Da się wychwalać Boga. Jeżeli spojrzymy na to od strony małżeństwa, to czym jest małżeństwo i czym jest ślub i tak dalej, ja będę o tym jeszcze mówił w innych podcastach, bo jak mówiłem e, gdzieś tam wcześniej, jest to mój konik. Ja bardzo się cieszę, że jestem mężem i bardzo lubię o tym rozmawiać. Bardzo lubię wychwalać Boga w tym aspekcie mojego życia. Jak już powiedziałem gdzieś tam wcześniej, jest to najważniejszy poza Bogiem aspekt mojego życia. Tak więc seksualność. Trzeba zwrócić uwagę, że w odróżnieniu od innych czynności fizjologicznych, ponieważ jakby nie było, seksualność jest czynnością fizjologiczną. Gdzieś tam w organizmie kobiety są te jajeczka, one dojrzewają i, i jajowodami wydostają się do macicy i tam może dojść do zapłodnienia. to się dzieje cały czas. Cudowny proces, w którym możemy wychwalać Boga, że tak się dzieje. W organizmie mężczyzny cały czas cyklicznie wytwarzają się nowe plemniki i one są stworzone po to, żeby z tego organizmu się wydostawać. Tak więc cudowne stworzenie, nic więcej. Tylko jak to połączyć z takim normalnym życiem chrześcijanina na 100%? Mianowicie tak, że jeżeli spojrzymy na seksualność jako na wspaniałe stworzenie, to nasze podejście do seksualności powinno się troszkę zmienić. I powinno, moim zdaniem, różnić się troszkę od podejścia przeciętnego człowieka, który nie jest chrześcijaninem, lub który tylko chrześcijaninem się zowie. Czy zowie się katolikiem, czy zowie się baptystą, ale tak naprawdę jest mu gdzieś tam daleko do, do Boga. Jak to powinno się różnić? Ano powinno się różnić tak, że powinniśmy zwrócić uwagę na to, po co nam została dana seksualność. Czy ona da, została nam dana w taki sam sposób, jak została dana zwierzętom? że nasza seksualność została nam dana w inny sposób, do innego użytku? Bo co prawda nie jesteśmy jedynymi zwierzętami, jeżeli można tak nazwać człowieka, no bo jednak jeżeli spojrzymy na biologiczną systematykę, no to zauważymy, że człowiek jednak mieści się po stronie zwierząt i wszystko właściwie mamy podobne do zwierząt. Ale nawet jeżeli wiemy, że człowiek nie jest jedyną istotą, która z seksu może czerpać przyjemność, to i tak upierałbym się przy tym, że chrześcijanin otrzymał od Boga, że człowiek ogólnie, ale chrześcijanin powinien być tego świadomy, otrzymał od Boga seksualność w innym celu niż tylko rozmnażanie. Ponieważ jeżeli spojrzymy na seks od strony małżeństwa, to jest to dopełnienie związku. Jest to, yy, seks ogólnie wiąże się z sytuacją, w której jedna osoba oddaje się całkowicie drugiej osobie. To też jest napisane w Piśmie Świętym: że mężczyzna ma opuścić swój dom rodzinny i zamieszkać ze swoją kobietą, i mają stać się jednością. W tym właśnie seksie to wszystko się wypełnia. Tak więc. Jest to piękna, piękna rzecz, że, że dostaliśmy seksualność. Piękne, że się w tej seksualności różnimy. I pięknie, że możemy się w tej seksualności dopełniać nawzajem. Tylko jeżeli tak na to spojrzymy, to trzeba też zwrócić uwagę na pewne rzeczy, które są nienormalnością. Nienormalnością są takie sytuacje, gdzie człowiek stara się być jak zwierzę. Gdzie na siłę stara się przyrównać seksualność daną nam od Boga do tej seksualności, którą otrzymały też zwierzęta. I tutaj, w tej sytuacji, rodzi się pewna śmieszna analogia, analogia do Adama w raju. Adam zgrzeszył, a następnie spotkał się z Bogiem po raz pierwszy. Na pytanie Boga, co zrobiłeś, odpowiedział mniej więcej, to nie ja, to ona. Tak, którą postawiłeś przede mną, dała mi. No i ludzie, którzy propagują w dzisiejszych czasach jakieś wypaczenia, ja nazywam to wypaczeniami seksualnymi typu współżycia przed ślubem albo onanizm, ci ludzie używają dokładnie tego samego fortelu. Oni nie mówią o tym, że są słabi, że nie są w stanie wytrzymać bez seksualności, że nie potrafią sobie z tym poradzić. Oni mówią do, do, do nas, ale mówią też do Boga, to nie jest moja wina, że tak zostałem stworzony. To nie moja wina, że jestem tak blisko zwierzęcia. Gdybym nie był tak blisko zwierzęcia, o, radziłbym sobie nad seksualnością, ale że jestem tak blisko, to muszę gdzieś to nasienie z siebie wydobyć. To muszę oddać się tym czynnościom. To muszę uprawiać seks, jak nie mogę ze swoją kobietą to z inną. To jest oczywiście totalna bzdura, ponieważ Bóg w odróżnieniu od innych zwierząt wyposażył nas w mózg. Znaczy, ten, to akurat nie jest różnica, ale my możemy rozumować. Zwierzęta opierają się na instynktach i instynktem jest u nich rozmnażanie. Jest to efekt instynktu. U nas ma być to efekt przemyślenia i przemyślane ma być używanie naszych wszystkich organów. To nie jest tak, że ja sobie idę i będę się machał ręką, jak kogoś zabiję, to nie będę winny zabójstwa. Ja mam tak używać swojej ręki, żeby ona nikomu nie zrobiła krzywdy. Tak samo tak mam używać swojego penisa, żeby on spełniał funkcje, które zostały mu nadane przez mojego stwórcę. Ten penis ma być użyty do tego, żebym się rozmnażał. Ale ma być też użyty, tutaj proszę mi nie insynuować, że troszkę zacieśniam to znaczenie penisa, bo on ma być też użyty do tego, żeby dać przyjemność mojej żony. To jest bardzo ważne, dlatego, że tak jak mówiłem wcześniej, w tym aspekcie dopełnia się małżeństwo i dopełnia się jedność małżonków. I tak powinienem używać tego penisa. W żaden inny sposób. Mój penis nie został mi dany po to, żebym mógł sobie w czasie, jak nie ma długo mojej żony, e, zrobić dobrze samemu. Mój penis... Nie jest po to, żebym nie potrafił nad nim panować. I mój penis nie jest po to, bym mógł zarzucać Bogu, że mnie tak feralnie stworzył, że teraz muszę, no muszę gdzieś tego nasienia się pozbyć. Nie martw się o to, Bóg cię stworzył mądrze i dobrze cię zaprojektował, i nie musisz robić nic, co by temu projektowi przeczyło. No, chyba że problemem jest dla Ciebie to, że jak już będziesz miał tą nocną zmazę, to rano będziesz musiał się wykąpać. No, ale ja uważam akurat, że kąpanie się rano jest normalną sprawą, więc to już też nie ociera się o seksualność, tylko o higienę. Są i tacy zwolennicy onanizmu, którzy mówią, że jest to uwarunkowane kulturowo, że wszyscy to robili, ktoś mi ostatnio nawet powiedział, że Żydzi, dla Żydów w czasach chrystusowych i przed Chrystusem była to zupełnie normalna rzecz. No ja zasięgnąłem tutaj opinii kogoś, kto jest troszkę specjalistą w tym temacie i dowiedziałem się, że wcale nie. Było to zupełnie nieakceptowane. Było to uznane za coś obrzydliwego i nie mogło mieć to miejsca. Nie będę się nad tym rozszerzał. Uważam, że takie tłumaczenie jest po prostu niedorzeczne. Są też tacy, którzy tłumaczą, że jest to jako zwykła czynność fizjologiczna, tak samo potrzebne organizmowi, jak na przykład wydalanie, sikanie, że może to być niezdrowe dla organizmu. No cóż, spójrzmy na to z tej strony. Żeby się wysikać, potrzebujesz stać, jeżeli jesteś mężczyzną lub siedzieć, jeżeli jesteś kobietą. Jeżeli Ci się chce, siku, to po prostu, jeżeli tylko wyrazisz, powiedzmy, wolę, to to się stanie. Po prostu płyn, mocz z ciebie wyleci. Jeżeli chodzi zaś o seksualność i o usunięcie na przykład w przypadku mężczyzn nasienia, no to jest tutaj problem. Bo znajdźcie mi takiego gościa, który w czasie, kiedy mu się chce, kiedy na przykład dawno nie był ze swoją żoną, bo ona wyjechała w delegację albo nie wiem, pojechała gdzieś tam daleko i on długo z nią nie był, to znajdźcie mi takiego delikwenta, który pomyśli sobie, teraz chcę i automatycznie odda nasienie z siebie. Wymaga analizm czynności seksualnych, czynności, które nie są normalne, ponieważ twój penis nie jest przystosowany do twojej dłoni, tylko do pochwy Twojej żony. I on tam ma oddawać nasienie. Zwykła sprawa, a tak myślę zwykłe spojrzenie, potrafi to łatwo wytłumaczyć. Penis ma oddawać nasienie i gdy Ci się chce, to ma być ono oddane dla Twojej żony. Tutaj jest jeszcze kwestia seksualnego i innych pieszczot. Jeżeli jesteś chrześcijaninem, to według mnie Każda pieszczota seksualna czy, czy seksoralny powinien zakończyć się tym, że nasienie twoje powinno lądować tam, gdzie jest przeznaczone. Bóg nie stworzył nasienia i nie dał tej opcji mężczyźnie po to, żeby to nasienie lądowało gdziekolwiek, bo gdziekolwiek jest bezużyteczne. Ono ma swój cel i ten cel powinien być wypełniany. Simple as that. Po prostu. No, nie, nie, nie jestem w stanie się na ten temat rozwodzić, bo jeżeli ktoś sądzi, że Bóg dał nam nasienie po to, żeby spływało z wodą w, w, w toalecie, no to się po prostu myli. Oczywiście, teraz kontrargument, już go słyszę, że no nie dał nam po to, żeby lądowało w naszych majtkach, czy na naszej pościeli w nocy, gdy śpimy, kiedy długo nie jesteśmy z żoną, ale... Nie ograniczajmy Boga. On właśnie tak to wymyślił, że w czasie, kiedy długo nie możesz tego nasienia oddać swojej żonie, to żebyś, żeby się to nasienie, jak, ten, jak tam ktoś twierdził, nie popsuło w twoim organizmie, on tak stworzył twój organizm, że twój organizm sam się tego nasienia pozbędzie. Tak samo jak sam pozbywa się potu czy, czy czegoś tam innego. Po prostu Bóg jest mądrym konstruktorem. Jeszcze takie małe wtrącenie. Ja jestem katolikiem, jak wiecie, więc spróbuję tutaj wytłumaczyć troszkę Kościół katolicki z podejścia do seksu oralnego i do pieszczot, które mogą się odbywać przed, samą, przed samym złożeniem nasienia w pochwie kobiety. To nie jest tak, jak większość sądzi, że to jest zabronione. Seks oralny nie jest zabroniony przez Kościół Katolicki w żadnym dokumencie chodzi tylko o to, żeby nasienie lądowało tam, gdzie ma, tam, gdzie jest przeznaczone, jak mówiłem wcześniej. Jeżeli jest na przykład taka sytuacja, że jest mąż i żona, i oni się kochają, uprawiają razem seks. No i wiadomo, u mężczyzny orgazm wiąże się z wytryskiem i towarzyszy zdrowemu mężczyźnie za każdym razem, kiedy jest to ten wytrysk nasienia. Czasami wcześniej, czasami później. Wiadomo, że są mężczyźni, którzy mają ten problem, że zbyt szybko to następuje. Jeżeli się stała taka sytuacja, to nic nie stoi na przeszkodzie, żebyś żonie swojej zapewnił tą przyjemność, która powinna wynikać z aktu seksualnego. Jeżeli twoja żona nie zdążyła mieć orgazmu, z tego względu, że ty doszedłeś za szybko, to nie ma żadnego problemu, żeby się do tego orgazmu doprowadził. A jak to zrobisz, to jest już tylko i wyłącznie twoja sprawa. Właściwie nie tylko twoja, bo twoja i twojej żony Ona musi się zgodzić. I jest też tak, że tytułem Gry Wstępnej Możesz używać przeróżnych technik, jakie Ci się tylko tam podobają, żeby tą swoją kobietę rozbudzić. Tak samo ona może używać przeróżnych technik, żeby rozbudzić Ciebie, żebyś był w stanie przeprowadzić pełny stosunek seksualny. Jeżeli zaś jest sytuacja, w której nie możecie uprawiać seksu, pełnego stosunku seksualnego, to tutaj też nie ma zakazu, żeby kategorycznie nie dotykać swoich organów płciowych, żeby nie dotykać penisa, waginy, czy, czy w przypadku kobiet stref, innych stref erogennych, na przykład piersi, no bo to nie jest nic złego, po to to zostało stworzone, żeby dawać radość. Tylko jeżeli nie ma możliwości dokonania pełnego stosunku, z tego względu, że na przykład kobieta ma okres, albo z tego względu, że jest teraz płodna, to proponuje po prostu panować nad sobą i nie rozbudzać siebie do tego momentu, w którym to nasienie trzeba oddać. Bo naprawdę nie chodzi o to, żeby, żeby to nasienie było używane do celów innych, niż zostało stworzone. Tak jak mówiłem, ręka nie została stworzona do zabijania, trzeba nad nią panować, Twój penis i twoje nasienie nie zostało stworzone po to, żeby machać nim na prawo i lewo i żeby to nasienie rozlewać wszędzie, wszędzie, gdzie da. Jego przeznaczeniem, zgodnie z jego, z zamiarem jego stwórcy, jest trafienie do pochy twojej żony. Jeżeli to nie jest możliwe, to po prostu spróbuj nad sobą panować i się powstrzymywać od tego. Bo tak jak mówiłem, tłumaczenie tego, że musisz oddać nasienie, bo tak jesteś stworzony i tak cię ukształtował Bóg, jest po prostu niedorzeczne. To jest to samo tłumaczenie, którego użył Adam po zjedzeniu jabłka. Myślę, że to koniec na temat seksualności na chwilę, przynajmniej na ten temat amenizmu. Jeszcze kwestie, które wcześniej poruszyłem, to jest piękność stworzenia nie tylko, jeżeli patrzymy na ręce czy nogi, ale właśnie na tenisa, wagina. Dlaczego ja w ogóle mówię o takich rzeczach? Mówię o takich rzeczach dlatego, że My mamy wszystko czynić na chwałę Bożą. I tak, jak nasze ciało całe jest cudownym stworzeniem, tak nasze życie też ma być całe przeznaczone dla Boga. Jeżeli ktoś Wam kiedykolwiek mówi, że nie, nie, ta kwestia to nie dla Boga, to troszkę za daleko, to po prostu mówi bzdury, bo my cali jesteśmy przez Boga stworzeni i my cali dla Boga mamy pracować. Nie ma takiej materii w twoim życiu, y, która nie miałaby być dla Boga. Twoje organy płciowe, Twój y, metabolizm twoje, twojego organizmu to jest wszystko doskonałe stworzenie Boga i we wszystkim tym powinieneś odnajdywać Jego chwałę, tak samo jak w każdym swoim czynie. I wszystkim tym w jakiś sposób, za wszystko to powinieneś być jakoś tam wdzięczny i, i, i wyrażać to w modlitwie. Może nie polecałbym modlitwy w czasie oddawania moczu czy siedzenia na kiberku, dlatego że tu już nie chodzi o to, czy, czy jest to godne miejsce do tego, żeby chwalić Boga, tylko chodzi o to, że w czasie czynności fizjologicznych nasz mózg nie jest w stanie pracować w pełni, tak jakby pracował w czasie na przykład relaksu czy, czy w czasie spaceru. Dlaczego? Doskonałym przykładem na to jest sytuacja, w której musisz się bronić na przykład. W sytuacji, w której musisz się bronić, jeżeli na przykład zjadłeś kanapkę i ktoś Cię zaatakował, to Twój organizm przestaje trawić. Nie wiem, czy wiesz o tym. Twój żołądek zatrzyma swoją pracę, Twoje jelita przestają wtedy pracować i wchłaniać pożywienie, a cała uwaga Twojego organizmu skupiona jest na obronie. Większy poziom adrenaliny, szybsze krążenie, zwężenie naczyń krwionośnych, to wszystko sprzyja temu, żebyś mógł się bronić. No Tak samo w czasie czynności fizjologicznych Twój organizm skupia się na tej czynności, co powoduje, że mózg nie jest w pełni swoich możliwości. Nie może funkcjonować tak jak mózg, który jest zrelaksowany, jak mózg osoby, która robi nic albo się relaksuje czy wykonuje zwykłe czynności niefizjologiczne. Tak jest zbudowany nasz organizm, dlatego jeżeli wiemy, że z mózgu nie możemy w pełni korzystać, to nie zwracajmy się do Boga, bo no, opowiadamy głupot, mówiąc krótko, tak może trochę żartobliwie. Ostatnią sprawą, którą dzisiaj chciałbym poruszyć, a która niewątpliwie dotyczy chrześcijańskiego życia na 100%, jest argumentowanie oparte na Biblii. I dotyczy to zarówno onanizmu, seksualności, jak i pozostałych sfer życia, w których często można spotkać sytuacje, gdzie ktoś używa Biblii po to, żeby potwierdzić swoją tezę. Najprostszym takim wymykiem jest mówienie, że tego nie ma w Biblii. Na przykład nie onanizuj się, nie jest napisane w Biblii. W związku z tym mogę się onanizować. No to ja powiem tak. Jest w Biblii napisane niecudzołóż. Dlaczego onanizm według mnie jest cudzołóstwem? No dlatego, że... Jeżeli twój penis jest przeznaczony dla twojej żony, to nie jest przeznaczony dla twojej ręki. Ani dla ręki innej kobiety, ani dla jej ust, ani dla niczego innego. Twoja żona ma do niego 100% praw. W związku z tym, jeżeli oddajesz się uciesze fizycznej z kimś innym niż twoja żona, to jest to cudzołożenie. No, bardzo przykro mi, że wynika z tego, że nawet przyjemność seksualna z samym sobą też jest cudzołóstwem, no ale tak jest, ponieważ łoże małżeńskie to łoże twoje i twojej żony. Jeżeli jedno z was poddaje się czynności seksualnej, e, uprawia seks, a nie ma tam drugiego z was, to nie jest to wasze łoże małżeńskie. W związku z tym, przykro mi, ale jest to cudzołóstwo. No, to jest moja interpretacja, ale może też być tak, że ktoś mi powie, że bzdura totalna, nie można cudzołożyć ze samym sobą, a nie ma napisane, że nie można się anonizować. To ja powiem tak. W Piśmie Świętym jest napisane, żeby nie zabijać. No i zgodzimy się, że zabijać nie wolno. Ale w Piśmie Świętym nigdzie nie jest napisane nie zabijaj karabinem automatycznym marki Kałasznikow. No bo nie ma tego napisanego w Biblii. Czy to oznacza, że można zabijać karabinem maszynowym? No myślę, że nie. Nieważne, że nie ma tego napisanego w Biblii, to wypływa jedno z drugiego. Jeżeli Bóg tworzy Ciebie dla Twojej żony i masz z nią być jednością, to nie po to, żebyś był jednością ze swoją ręką, czy jednością z inną kobietą, tylko po to, żebyś był jednością ze swoją żoną. Simple as that. Drugi raz. Po prostu samo przez się się tłumaczy. To, że coś nie jest napisane w Biblii, to nie jest usprawiedliwienie dla Twojego grzechu. Jeżeli argumentu tego nie ma w Biblii, na taki czy inny grzech, to tylko dlatego, że Ty nie chcesz tego zobaczyć. To jest pierwsza możliwość drugie, dlatego że wydaje ci się, że jesteś mądrzejszy od Boga czyli nie jest to dla ciebie logiczne no przepraszam, ale Bóg posługuje się logiką o wiele bardziej zaawansowaną niż nasza to, że wydaje ci się że na przykład jeżeli chodzi o seksualność musisz gdzieś oddawać swoje nosienie, bo bez sensu jest i, i bzdurą by było, żeby to się odbywało w łóżku nie podważaj mądrości Boga gdyż bo On to tak zaprogramował to pewnie tak musi być, po prostu. Nie próbuj kombinować i nie próbuj być lżejszy od niego, bo to chyba jeszcze nikomu nie wyszło na zdrowie. No i trzeci argument, co do tego, że czegoś tam nie ma w Biblii, to to, że tylko idiota potrzebowałby dokładnej instrukcji obsługi skarpetki, czyli jak ją nałożyć, jak ją nosić, gdzie prawa strona, gdzie lewa i tak dalej. No skarpetkę się po prostu nakłada na nogę i się ją nosi. Gdyby Biblia miała opisywać każde zdarzenie w twoim życiu tak dokładnie, jak ty sobie tego życzysz, to byłaby książką, która nie zmieściłaby się na całej ziemi, bo musiałaby opisać dokładnie całe twoje życie. A przecież to nie o to chodzi. To jest, tak jak już mówiłem w wcześniejszym odcinku, przewodnik, a nie instrukcja obsługi człowieka, czy instrukcja obsługi Boga, to daje ci pewne wskazówki, ale ty, używając swojego rozumu, masz Rozpracować resztę. Nie naginając, nie usuwając niewygodne fragmenty lub szukając dziur w całym, tylko rozważając, znajdując te rzeczy, które Ci będą pomagały, będą pomagały Ci chwalić Boga, chwalić piękno stworzenia w drugim człowieku, a nie znajdować przyjemność dla siebie samego czy usprawiedliwienia dla swoich grzechów. Na sam koniec. Chciałbym podziękować Wam znowu za to, że posłuchaliście tego odcinka. Zapraszam bardzo serdecznie do komentowania. To komentowanie idzie jakoś powoli, zwłaszcza w tym drugim odcinku wcześniejszym. Mam nadzieję, że będziecie komentować. Zresztą temat był dosyć drażliwy, więc pewnie tam parę komentów się pojawi. Ja bardzo, bardzo proszę, żebyście komentowali, żebyście wyrażali swoje opinie. Zapraszam do odwiedzania mojego bloga. Zapraszam też na kolejny odcinek który ukaże się w przeciągu tygodnia od ukazania się tego odcinka. Czasami mam taką pokusę, żeby te, te odcinki nakręcać częściej niż raz w tygodniu i chyba nawet tak robię, tak mi się wydaje. No ale też nie chciałbym przesadzić, żeby puszczać każdy nowy odcinek co dwa dni, bo to jest bez sensu zresztą. Na razie być może mam na to czas, później nie będę miał, więc nie chcę się też za bardzo rozpędzać. Dziękuję Wam jeszcze raz za słuchanie. Zapraszam na kolejne odcinki i do usłyszenia. Chcę